Błękitna parasolka. Część 49. U księży Marianów na Bielanach przetrwałem około półtora roku. Otrzymałem znakomitą szkołę, którą zapamiętałem na całe życie. To była charakterystyczna szkoła życia, w którą dopiero zaczynałem wchodzić. W moim domu Pan Bóg miał łagodną, dobrotliwą opiekuńczą osobowość ze wszechmiar pomocną człowiekowi. U księży Marianów w wydaniu księdza prowincjała Sobczyka Pan Bóg był postacią groźną, ciężko karał za nieposłuszeństwo, a wynagradzał za czynione ponoć dobro. Tylko ten podział, co jest dobre, a co złe określał sam pan ksiądz prowincjał. Na samym początku jedna sprawa mnie uderzyła i przygnębiła. Po kilku tygodniach pobytu u księży zachorowałem na odrę, zakaźną chorobę, którą zwyczajnie zaraziłem się od kolegów. Odesłano mnie wówczas do znacznie oddalonego od internatu domku, który nazywano szpitalikiem. Leżałem z gorączką około dwóch tygodni, po czym wróciłem do internatu. Po wyzdrowieniu w internacie odwiedziła mnie mama, z którą księża nawet pozwolili mi pospacerować po Lasku Bielańskim. Odwiedzaliśmy groby polskich żołnierzy poległych i zakopanych w lesie, którym złożyliśmy kwiaty. Po powrocie ze spaceru mama zapytała mnie, jak to było z tym połamanym stołem w szpitaliku. – Jakim stołem, mamusiu? – zapytałem. – No z tym, który doszczętnie połamałeś – powiedziała. – Musiałam odkupić nowy dębowy drogi stół. – A dużo zapłaciłaś? – zapytałem. – Pan księgowy u księży mocno sobie za niego policzył – dodała. – Przysięgam, mamusiu. W tym momencie podniosłem do góry dwa palce – ja co prawda miałem wysoką temperaturę, do jakichś 39 stopni Celsjusza, ale świadomości nie straciłem. Z żadnym stołem ani z kolegami się nie mocowałem. Mnie też się tak wydawało, odparła mama. Tego typu działanie nie bardzo mi do ciebie pasowało, ale wskazano jednak na ciebie. Mamo, a czy nasz fornal Antoni Abramczyk przywiózł dla księży mąkę za mój pobyt w internacie? Zapytałem. Tak, odparła mama, już w zeszłym tygodniu przywiózł. Nie miałem już więcej pytań. Księża otrzymali mąkę i pieniążki za jakiś mój rozbój, którego nie było. A może samego stołu też w ogóle nie było, a były tylko pieniądze za niego? Mama jednak nie chciała dalej rozmawiać na ten temat. Ucięła go stwierdzając krótko, że zapłaciła i sprawa jest zamknięta. Okazało się również, że mój korepetytor pan Rytko także będzie brał jakieś pieniążki za korepetycję ze mną, ażeby wyrównać mój poziom wiedzy z poziomem innych uczniów. Mamo, bardzo cię proszę, mówiłem usłyszawszy tą nową wiadomość. Ja nie pragnę ani korepetycji, ani żadnej opieki ze strony pana Rytko. On nie potrafi mi odpowiedzieć na żadne pytanie z matematyki czy z przyrody nieożywionej. Przyrzekam ci, że jeśli to prawda, że moi koledzy stoją o wiele wyżej z wiedzą i wykształceniem niż ja, to ja, mimo iż pochodzę z takiego grajdoła, jak księża sądzą o Łękpelin, wyrównam ten poziom sam i to bardzo szybko. Mama się żachnęła. O czym ty mówisz, jakiego grajdoła Łękpelin? Mnie się zdaje, mamo, że ktoś ci wmawia jakieś braki w moim wykształceniu, ale co ten ktoś może wiedzieć, co ja umiem, a czego nie? A może umiem więcej niż inni, albo jestem na porównywalnym poziomie z innymi? Przecież jeszcze nie było żadnych klasówek, porównań czy ocen, tłumaczyłem. Długo dyskutowaliśmy z mamą o tym moim wykształceniu, które otrzymałem w Łękpelin. Ja ze wszystkich nauczycieli najbardziej ceniłem sobie lekcje z panem Józefem Barszczem w Opaczy. Ponadto uważałem, że lekcje ze stryjem Witalisem i Barbarą były najciekawsze pod słońcem. Te lekcje powodowały, że mój stosunek do otaczającego mnie świata przyrodniczego ciągle rósł, a świat stawał się coraz bardziej zagadkowy i pociągający. Podzieliłem się z tymi moimi myślami i przeróżnymi wątpliwościami z pierwszych tygodni pobytu u księży Marianów. Nie powiedziałem jednak słowa, że jest mi tu źle i że chcę wracać do domu. Na zakończenie dyskusji mama oświadczyła. Jak chcesz, to mogę poszukać ci innej szkoły, choć w tej chwili byłoby to dla mnie dość kłopotliwe. Dobrze, mamo, odparłem. Zostanę u księży. Proszę tylko nie martw się o poziom mojego wykształcenia. Wróciliśmy do budynków klasztornych otoczonych gęsto pojazdami niemieckimi, zaparkowanych w uliczkach i zaułkach małych domków. Zostałem oddany pod opiekę księża diakona podziawu, który się przedstawił jako mój opiekun i wychowawca. Następnego dnia po wizycie mamy powróciły zajęcia szkolne. Były to lekcje z polskiego, umiejętności pisania i czytania, jak również lekcje z języka niemieckiego, wykładanego przez bardzo, jak mi się wówczas wydawało, groźnego nauczyciela. Pani od polskiego była miła i nadzwyczaj sympatyczna. Po moim pierwszym wypracowaniu na temat dowolny stwierdziła, że nie robię błędów stylistycznych, tylko ortograficznych, a styl moich pisemnych wypowiedzi jest ciepły i sensowny. Zaleciła mi popracowanie nad ortografią i zaproponowała, żebym zakupił sobie słownik ortograficzny. Nauczyciel od języka niemieckiego, ten groźny, jak mi się wydawało, Uczył tak jakoś wyniośle, wywyższał się i podkreślał raz za razem, że teraz język niemiecki jest dla nas jednym z najważniejszych przedmiotów. Ja zaś przez dłuższy czas udawałem skromnisia i nie wychodziłem ze swoją znajomością tego języka, który poznałem podczas nauk z Tria Vitalisa i studiowania książek niemieckich Kamerloera i Brathausena, dotyczących wiedzy z elektryczności i podstaw radiotechniki. Z tego wszystkiego najbardziej bolała mnie sprawa, kto i w jakim celu doniósł mamie o moim słabym przygotowaniu szkolnym. Jak dotychczas nie zauważyłem wśród koleżeństwa jakichś takich asów, pegasów i w żadnym przypadku nie czułem się gorszy. Byli ode mnie i owszem znacznie wyżsi i siłowo znacznie zapewne mocniejsi. Jednak wydawało mi się, że przy tablicy i przy odpowiedziach ci najmocniejsi okazywali się często tacy jacyś niedokończeni, jakby im czegoś brakowało. Ale ze wszystkich przedmiotów nie mogłem się z nikim porównać. Lekcji z matematyki i fizyki, czyli tak zwanej przyrody nieożywionej, w ogóle nie było. Mówiono, że brakuje nauczycieli, jednak lekcje religii odbywały się w pełnym wymiarze. Gdy wśród chłopców i ich rodziców zaczęły krążyć plotki, że księża oszczędzają pieniążki na zaangażowanie większej ilości nauczycieli od nauk ścisłych, w mojej klasie zaczął uczyć matematyki pan nauczyciel od historii. Lekcje historii wprowadzone przez tego nauczyciela były wspaniałe, szczególnie z historii starożytnej. Jego wykłady o Aleksandrze Wielkim były wprost porywające. Natomiast jego lekcje matematyki to pamiętam tylko jedną, a mianowicie było tak. Pan od historii przyszedł na lekcję matematyki i oznajmił, że będzie się starał pomagać nam również w wiedzy matematycznej. Bardzo go lubiliśmy, więc z przyjemnością przyjęliśmy tę wiadomość. Pan nauczyciel oświadczył jednak, że chciałby się zorientować na jakim jesteśmy poziomie wiedzy matematycznej. W tym celu zaproponował małą klasówkę z jednym tylko zadaniem, które było bardzo proste. Był do uproszczenia i wyliczenia ułamek piętrowy. Licznik i mianownikowego owego piętrusa były sobie równe, lecz ta równość nie była widoczna wprost. Trzeba było poprzestawiać kolejność działań iloczynowych i sumacyjnych. Przekreśliłem licznik i mianownik, całość piętrusa przyrównałem do jedności. Moja praca nie trwała dłużej niż pięć minut. Złożyłem ją na katedrze. Profesor nawet nie spojrzał, tylko powiedział, dziękuję, jesteś wolny. Wyszedłem z klasy, odprowadzany spojrzeniami kolegów. To była ostatnia lekcja przed obiadem, powędrowałem więc na niższe piętro, tak zwane piwniczne, do olbrzymiej sali rekreacyjnej. W tej sali w wolnych chwilach można było grać w ping-ponga. W sali były dwa stoły ping z których jeden ukupowali żołdacy niemieccy, drugi był do dyspozycji uczniów. Po kilkuminutowych wprawkach z kolegami ze starszych klas okazało się, że gra idzie mi całkiem nieźle. Chociaż miałem nie najlepszą paletkę, bo tylko z jednej strony obciągnięta była gumą, wygrałem dwie partie, a przegrałem tylko jedną. Następnego dnia na ostatniej lekcji znów była matematyka z naszym panem od historii, który tym razem przyniósł nasze klasówki. Oświadczył nam, że stopni niedostatecznych jest 17. Ci natomiast, co otrzymali stopień pozytywny, to mają albo trójki, albo czwórki. Piątka natomiast była tylko jedna. Modliłem się w duchu, żeby nie wymienił mojego nazwiska, ale niestety wymienił. Tego samego dnia na placu przed restauracją pana Bochenka planowana była gra w piłkę nożną. Ponieważ było dosyć chłodno, ksiądz diakon kazał nam założyć cieplejsze ubranka. W szatni było wielu starszych i młodszych uczniów. Niespodziewanie otrzymałem uderzenie pięścią w brzuch, nieco powyżej żołądka. Było to uderzenie hakiem z boku tak silne, że zwinąłem się z bólu i przysiadłem na ławeczce. Długi czas nie mogłem się ruszyć z miejsca ani odetchnąć, także niektórzy z kolegów odprowadzili mnie do sypialni. Nikomu się nie poskarżyłem, ale ktoś jednak musiał zawiadomić wychowawcę, bo sprawa trafiła do księdza Leona, który kierował całym szkolnym internatem z wyjątkiem tych dzieci, co przychodziły na lekcje z miasta. Leon prowadził śledztwo w mojej sprawie osobiście. Moi najbliżsi koledzy zeznali, że żadnych wrogów nie miałem, z nikim się nie kłóciłem. Mimo tego, winowajca ataku na mnie się nie odnalazł. Ksiądz Leon postanowił razem z panem od historii raz jeszcze sprawdzić klasówki z matematyki. Leon u księży Marianów miał opinię wielce godnego i sprawiedliwego wychowawcy. Gdy po uderzeniu poczułem się trochę lepiej, spytał mnie, czy wiem, co oznacza termin zawiść. Odpowiedziałem na to, że mogę się tylko domyślać. Żeby nie zrobić przykrości mamie, wieść o mojej pierwszej klasówce u księży Marianów pozostała tajemnicą. I informacja nigdy do mamy nie dotarła. Historię tę opowiedziałem... Tylko siostrze Barbarze, kiedy już byliśmy poważnymi studentami. Ja u sióstr zmartwychwstanek miałam wiele podobnych, smutnych przypadków, zawiści, nienawiści i wszelakich innych iści, powiedziała mi na to Barbara. Zdaje się braciszku, że jesteśmy oboje trochę nietypowi, a za tą inność się płaci jak w mrowisku. Andrzej Cielecki